opivie.wordpress.com podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w 82. odcinku podcastu o piwie. Za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz. Dzisiaj ponownie chciałbym Was zaprosić na podróż do Norwegii. Kolejne piwo z browaru Agir. Tym razem jest to piwo Boila Blond Ale. Piwo tak samo jak i wersja ciemniejsza bursztynowa jest prezentem od Piotra, któremu ponownie bardzo dziękuję. Dzisiaj Blond Ale, piwo jasne, Piwo, które ma 4,7% alkoholu. Butelka, podobnie jak i w poprzednim przypadku NRW, z takimi samymi etykietami, jednak y, motyw czerwony został zastąpiony pomarańczowym. Piwo ogólnie wygląda tak nie, niezbyt ciekawie, te etykiety nie są jakieś piękne, ale po tym, co zostałem w Amber Ale, w Blond Ale również spodziewam się, że zawartość butelki będzie pyszna. Blond Ale, czyli piwo górnej fermentacji, piwo jasne, piwo należące do gatunku, który lubię. Naprawdę może być dzisiaj pyszny odcinek. Spożyłem, zerknąłem jeszcze na datę przydatności do spożycia, żeby upewnić się, czy piwo jest w dobrym terminie. No i co ciekawe, piwo jest jeszcze ponad rok ważne, więc nie mam się czego obawiać. Przelewam sobie do szklanki i zaraz opiszemy jak smakuje jak pachnie.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 robi wrażenie po daniu do szklanki jest złoto pomarańczowe jest mętne, niefiltrowane jest lekko opalizujące pokrywa się białą pianą, która jest co prawda niska, ale jest tak szalenie gęsta, kremowa osadza się pięknie na ściankach wygląda idealnie ta piana pomimo tego, że ma tylko pół centymetra wcale nie musi być wyższa bo ona po prostu tutaj pasuje piwo wizualnie przedstawia się rewelacyjnie zobaczmy jak to jest z zapachem zapach jest bardzo interesujący ponieważ jest mocno owocowy wydaje mi się, że wyczuwam mandarynki, mango no i przede wszystkim maliny gdyby to było polskie piwo, to bym podejrzewał że ktoś zaprawił je sokiem ale tutaj tak nie jest. Zapachy pochodzą od drożdży, zapachy pochodzą od chmielu, od słodów. Zapach jest fajny, ciekawy, interesujący. Jest słodkawy, jak dla mnie troszkę za mało chmielowy, ale naprawdę intryguje. W smaku piwo jest dobre, ale nie jest tak dobre jak Amber Ale. Tamten agir był po prostu przepyszny. Ten jest ciekawy tylko. Pomimo tego, że piwo jest niefiltrowane, no to daje się wyczuć jakaś taka wodnistość. No, może ma mało ekstraktu, nie wiem, nie jest napisane na butelce. Dobra, ale zostawmy na razie wodnistość. Skupmy się na tym, jak smakuje. No i tutaj w porównaniu do polskich piw, no to oczywiście nie brakuje chmielowej goryczki Jest jej trochę. Nie wiem, bym obstawiał tak 30, może 40 ibu. Chociaż wydaje mi się, że aż 40, tylko tutaj nie ma. Piwo w smaku jest przyjemnie owocowe. Jest to taka chmielowa owocowość, e, taka cytrusowa. Nie czuć już malin, które były w zapachu. E, czuć, czuć wyraźnie ten chmiel, jednak no, nie, nie do końca mi tutaj wszystko gra. Po kilku chwilach spędzonych z tym piwem muszę powiedzieć, że zaczyna mi coraz bardziej smakować. Bo chyba zaczynam rozumieć jaka jest rola tego piwa. Ma być to coś lekkiego, orzeźwiającego. Coś, co przyjemnie się pije. Takie piwo sesyjne. No i wydaje mi się, że że dobrze spełnia swoją rolę, ponieważ piwo jest, jest całkiem wyraźnie goryczkowe. Aromat chmielu jest przepiękny. Zapach piwa jest bardzo interesujący. No i to wszystko razem tworzy taką całość, która można powiedzieć, że nadaje się na piwo do wypicia w większych ilościach. Piwo pomimo tego, że jest chmielowe, no to to nie jest jakieś IPA, które po jednym sączonym przez godzinie piwie powiem, że starczy, ponieważ aromat jest zbyt intensywny. Tutaj aromat jest przyjemnym dodatkiem, który jednak powoduje to, że piwo nam smakuje, a jednak nie jesteśmy zbyt mocno atakowani goryczą. Odwiedziłem stronę browaru Agir, żeby poszukać dodatkowych informacji o tym piwie, na przykład o jego składzie, ekstrakcie, jest niestety tylko informacja o tym, że piwo jest bardziej owocowe i bogatsze w estrowe smaki i aromaty niż kelsze. No ale niestety nie ma żadnych ciekawych informacji. A notka, że piwo jest polecane do pizzy, serów oraz owoców morza jest średnio interesująca. Browar Agir ogólnie produkuje piwa z bardzo ciekawych Styli. Są to m.in. próbowane teraz przeze mnie Blond Ale, India Pale Ale, Amber Ale, który był kilka odcinków temu, jest Porter, Czerwony Lager, czyli zapewne chodzi o jakiegoś Lagera Wiedeńskiego, Kelsch Beer, Alt Saison oraz na przykład Imperial Porter czy Barley Wine. Muszę powiedzieć, że rozpiętość gatunkowa tego browaru jest przeogromna. Chciałbym spróbować piw z każdego gatunku. Wydaje mi się, że mogą być równie ciekawe jak te dwa, z którymi miałem przyjemność obcować. Bo niewątpliwie była to przyjemność. Amber Ale był po prostu mistrzostwem świata jak dla mnie. Blond Ale jest ciekawy, jest fajnie owocowy... Jest przyjemny, jest taki sesyjny, e, no nie jest to najlepsze piwo, jakie zdarzyło mi się pić, ale na pewno jest to jedno z ciekawszych, jest to piwo, do którego chętnie bym powrócił. Na dnie butelki znajduje się drożdżowy osad. Ja go sobie teraz wymieszam, tak samo jak to się robi w piwach pszenicznych. Wleję do butelki i zobaczymy jak to wpłynie na smak tej pierwszej partii, gdzie nalewałem bez drożdży nie było czuć drożdżowego posmaku hmm, chyba, że, chyba, że były to drożdże jakieś bardzo neutralne i ich się nie wyczuwało no zobaczymy jak to będzie miało miejsce teraz piwo zmętniało jeszcze bardziej no oczywiście pokryło się dodatkową pianą taką na 2 cm wysoką która jest chyba jeszcze bardziej gęsta niż na początku piwo dalej wygląda przecudnie. Ten pomarańczowo-złoty kolor taki głęboki, do tego niefiltrowany. Coś bardzo przyjemnego. Hmm, muszę powiedzieć, że piwo zrobiło się takie bardziej gładkie w smaku. Zrobiło się lepsze. Jest troszkę bardziej owocowe. Przestało być wodniste. Jeżeli będziecie mieć przyjemności wypicia blond ayla od Agira blond ayla boila jak jest nazwany, no to polecam Wam wymieszać to piwo od razu z drożdżami ponieważ wtedy zyskuje fajny charakter robi się jeszcze bardziej sesyjne jest po prostu lepsze co prawda wydaje mi się, że troszkę aromat chmielu tutaj został przytłumiony może nawet Chociaż nie, aromat jest, jest całkiem wyraźny, gorzkość została troszkę przytłumiona, no i to również może powodować, że piwo staje się jeszcze bardziej sesyjne. Uważam przygodę za Agirem za bardzo udaną. Chciałbym spróbować innych piw, tak jak już mówiłem, zwłaszcza Barley Wine. Imperial Porter Piwo, które się nazywa Linkburg Nat. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłem Ale jest to Imperialny Porter, który jest Postarzany w beczkach od whisky To piwo również musi być Cudowne Naprawdę Portfolio Prowaru Agir Bardzo mnie imponuje W Polsce No niestety nawet Pinta nie może poszczycić się takim portfolio. Być może się to zmieni w ciągu roku, dwóch, trzech. No zobaczymy. Pinta co chwilę wypuszcza nowe gatunki. Może w końcu dojdzie też do takich gatunków, jakie waży Agir. Na pewno byłoby to bardzo ekscytujące. Myślę, że możemy przejść do wystawienia końcowej. Oceny dla Blond Eyla i uważam, że 8 punktów, albo niech będzie 8,5 nawet, jak najbardziej zasłużone. Świetne piwo. No, Co prawda nie powodowało u mnie jakichś wielkich zachwytów, ale na pewno jest to produkt bardzo dobry. Produkt, do którego chętnie bym powrócił. Szkoda, że nie jest dostępne w Polsce, a jeżeli gdzieś jest, to pewnie w jakimś jednym sklepie. Za, za jakąś kosmiczną cenę, no trudno. Cieszę się, że Piotr dał mi. Dał mi sposobność spróbowania tych piw Zagira. Jeszcze raz mu dziękuję. No i co? Kończymy dzisiejszy odcinek i słyszymy się za tydzień. Nie mówię co będzie, bo nie wiem co będzie. Dzisiaj też planowałem coś innego, a, a wyszło tak, że sięgnąłem po blond ale'a. Stwierdziłem, że, że jest okazja, żeby napić się jakiegoś porządnego, rzadkiego, dobrego piwa. Padło na to. No i muszę powiedzieć, że wybór był bardzo udany. Dziękuję Wam bardzo.